Chciałbym byśmy jeszcze przed Wieczerzą Pańską pomyśleli o dwóch królach. O tym królu, którego przedstawiał Samuel, który reprezentował ziemskich królów. I tego króla, który miał przyjść, o, których, o którym królowie Izraela mieli świadczyć o tym, który miał przyjść, gdy nastała pełnia czasu. Wiecie, że gdy przyszedł, to jego przyjście dramatycznie różniło się od przyjścia ziemskich królów. Kiedy ten król Wjeżdżał do swojej stolicy, to wjeżdżał na Oślęciu. Bez wielkiej pompy, bez wielkiego bogactwa, bez wielkiego orszaku Prości ludzie z wdzięcznymi sercami witali go i jego zbawienie. Jak sam powiedział, nie przyszedł, aby mu służono. Lecz aby służyć. I aby oddać swe życie na okup za wielu. Jakiś kontrast między tym ziemskim królem a tym niebiańskim królem. Tamten przyszedł, aby wszystko wziąć dla siebie. Ten przyszedł, aby wszystko dać. Tamten, jak o nim czytaliśmy, jest obrazem pazerności. Ten zaś jest obrazem hojności. Z jakąś hojnością obdarzał potrzebujących, chodząc po tej ziemi.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 Czasami było to dobre słowo. Czasami było to kawałek chleba i ryby, żeby ludzie mogli się znaleźć. Innym razem było to uzdrowienie z choroby, z którą ludzie się zmagali całe lata. Innym razem nawet tam życie tym, którzy umarli. Jakiż to król? Jakaż to hojna natura tego króla? Apostoł Paweł myśląc o nim, mówi Syn Boży umiłował mnie i wydał już samego siebie. samego siebie Pan Jezus mówi ja jestem dobry pasterz dobry pasterz życie swoje kładzie za owca. ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają ja życie swoje kładę za owce." nikt mi go nie odbiera ale ja daję je z własnej woli. podczas ostatniej wieczerzy Jezus wziąłszy chleb i podziękowawszy również coś dał swoim uczniom wziął ten chleb i podziękował i dał swoim uczniom mówiąc to jest ciało moje które się za was daje to czyńcie na moją pamiątkę i podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, wziął, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za Was wylewa. I nawet kiedy wisiał tam na krzyżu, dał przebaczenie swoim oprawcom, a temu złoczyńcy, który wisiał po jego stronie, ta zbawienia. Obietnicę wejścia do raju z Nim. I dzisiaj wywyższony, siedząc po prawicy Bożej, nadal daje. I my wszyscy z Jego pełni wzięliśmy. Łaska za łaską. On wciąż daje wszystko czego potrzebujemy do życia i pobożności z Jego dobrej ręki pochodzi jakaż różnica między naszym Królem Królem Królów i Panem Panów a wszystkimi ziemskimi królami tamci zabraliby wszystko co nasze ten dał wszystko, co jego takiego to mamy króla, bracia, siostry nie poddawajmy się pod jarzmo, niewoli jakimikolwiek innym królem ale z wdzięcznością, z radością słuszmy temu królowi który samego siebie za nas dał to nie jest król, który czegokolwiek od Ciebie ode mnie potrzebuje on chce Twojego i mojego serca. On chce Twojego i mojego posłuszeństwa. On chce, pragnie Twojej i mojej miłości. Nie jakoby czegoś mu brakowało, jakoby czegoś potrzebował. Ale w swej hojności wie, że kiedy my Jego pokochamy, kiedy my Jemu służyć będziemy, to my otrzymamy wszystko, co on nam chce w swej łaskawości, chce dać. Jedyna droga, żeby Jego łaskawość i obfitość i hojność mogła się manifestować, to wtedy, kiedy człowiek w pokorze się Jemu poddaje. W pokorze w Nim składa całą swoją ufność. I z wiarą, z ufnością Jemu służy, za Nim chodzi. U Niego szuka zbawienia i życia. Które on w swej hojności chce każdemu człowiekowi dać, pochylmy jeszcze nasze głowy, wodnicy, Pani, kiedy śpiewamy o tym, że jesteś królem. Czasami może nasza wizja Twojego panowania miesza się z tymi wyobrażeniami, które przyjęliśmy z książek i filmów, zasłyszanych opowieści i gdzieś ten obraz tych ziemskich, niedoskonałych królów przenosi na Ciebie. W jakiejś mierze jest to słuszne. W jakiejś mierze one wskazują na Twoją moc i Twój autorytet i Twoją władzę. Absolutność Twojego słowa i Twoich decyzji. Ale też nie oddają tego piękna, Twojej pokory, Twojego uniżenia, Twojego poświęcenia i Twojej hojności że Ty, Panie, umarłeś za swój lud, że Ty dałeś wszystko, aby swój lud ratować, że Ty wyparłeś się samego siebie i uniżyłeś się do swojego ludu, aby swój lud oczyścić, uświęcić swoją krwią i wynieść do godności Bożych synów i dać dziedzictwo wieczne, skalana. Ty, Panie, hojnie udzielasz swojemu ludowi wszelkiej siły. Ty, hojnie, Panie, udzielasz swojej łaski. Ty jesteś dobrym królem. Panie, dzisiaj stoimy przed Tobą. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność. Nasze, nasze uwielbienie. Że wyrwałeś nas z mocy tego świata, z mocy grzechu i tyranii, nieprawości. Z tego całego Królestwa Ciemności i Zła Zatracenia. I w swojej wielkiej łasce przeniosłeś nas do Twojego Królestwa Światłości Życia i Błogosławieństwa i nadziei, i pokoju, i radości i chwalebnej wieczności z Tobą. Dzięki Ci. Dzięki za Twoją wielką ofiarę która umożliwiła nam to przejście z tego Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Za Twoją mękę i śmierć na krzyżu, gdzie rozprawiłeś się z wrogiem, rozprawiłeś się z grzechem, rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, zatriumfowałeś nad nimi wymazałeś obciążający nas list dłużny za wszystkimi Jego wymaganiami zwracającymi się przeciwko nam. Dokonałeś, Panie, wielkiego zwycięstwa i wielkiego zbawienia. I aby to było naszym chlubą. aby to, Panie, Twoje zwycięstwo jaśniało blaskiem chwały w naszych sercach aby te podboje i zwycięstwa, do jakich kusi nas ten świat, nie były dla nas alternatywą, na którą mielibyśmy się zdecydować, by utracić to wielkie zbawienie, udział w tym wielkim zwycięstwie, które Ty dokonałaś. Panie, dziękujemy za tę pamiątkę tak prostą tak zwyczajną, tak codzienną, która mówi nam o Twoim wielkim zwycięstwie, o Twojej doskonałej, doskonałej ofierze, która pozwala nam pamiętać, że nie my sami siebie uratowaliśmy, że to nie my pierwsi Ciebie umiłowaliśmy, że to nie my wyzwoliliśmy się i przyszliśmy do Ciebie Aż to wszystko Ty dla nas uczyniłeś. Dzięki Ci. Po błogosław prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała, które dałeś za nas. Daj Panie, byśmy biorąc tego chleba z wdzięcznością, wspominali rozważali i doświadczali głęboko w naszych sercach tej jedności z Tobą, której uczyniłeś nas zwycięzcami przez Twoje zwycięstwo. Błogosław, prosimy ten kierunek wina który pijemy na pamiątkę Twojej przyjanej krwi. Twojej świętej krwi, która zmozuje wszelki grzech, która oczyszcza od wszelkiej nieprawości, która sprawia, że nasze szaty są czyste, że możemy stać przed obliczem świętego Boga i nie zginąć, że możemy z ufną odwagą zbliżać się do tronu łaski, Wiedząc, że przyjmujesz nas, akceptujesz nas. Jesteś gotów, by udzielać nam wszelkich łask, jakich potrzebujemy, by dalej za Tobą iść i Tobie wiernie służyć. Prosimy, byś w szczególny sposób w swojej łasce dobroć do tych naszych serc, aby ta pamiątka Twojej śmierci nie spowszedniała nam, nie stała się pustym obrządkiem, ale pomagała nam na nowo i na nowo ożywiać naszą miłość do Ciebie, naszą wdzięczność nasze poddanie się Tobie, naszą jedność z Tobą, odświeżać nasze ślubowanie, żeś Panem naszego życia, żeś naszym Królem, że Tobie chcemy służyć. Dla Ciebie chcemy żyć. Tobie chcemy się podobać. W Twoim imieniu walczyć z wszelkim złem i nieprawością. Prosimy, głosi nas, wzmocnij nas, pokrzep nas, dodaj sił. Szanowni, do każdego serca. Prosimy.